Jeżeli minęła już 13, to możecie legalnie posłuchać podcastu o piwie. Opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie ci ślinka. Cześć z tej strony Bania, słuchacie podcastu o piwie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony piwu Paulaner Salvator. Być może kojarzycie piwo Paulaner. Jeżeli tak, to zapewne kojarzy się Wam ono z piwem pszenicznym i w istocie to piwo jest najbardziej w Polsce popularne. No, w większości supermarketów nawet można dostać jasne i ciemne pszeniczne polanery. No ale na szczęście Paulaner to nie tylko yy, piwa pszeniczne, chociaż te są akurat bardzo dobre. Mnie yy, najlepiej smakuje ta wersja ciemna. Dzisiaj będzie... Będzie dosyć nietypowe piwo. Ten dzisiejszy Paulaner Salvator to jest piwo typu koźlak, a nawet podwójny koźlak Doppelbock. Po niemiecku mówiąc. Jestem dość podekscytowany tym piwem. Nigdy nie miałem do czynienia z podwójnym koźlakiem. Z pojedynczym to i owszem, nieraz. Ale podwójny no to jest dla mnie nowość. Piwo jest mocnym piwem. Ma aż 7,9% alkoholu. Ekstraktu, no niestety na butelce nie ma podanego. No ale od czego jest internet? Wchodząc na stronę Polanera, piszcie sobie po prostu w Google'ach Polaner, bo adres jest troszkę bardziej skomplikowany. Aby dojść do tego piwa, no na stronie internetowej możemy wyczytać, że piwo ma aż 18,3% ekstraktu. Wow, dużo. Prawda jest taka, że koźlaki podwójne mogą mieć wyższy ekstrakt niż te 18, mogą mieć wyższy niż 20 nawet. Mniejsza o to. Jest to nowy typ piła w podcaście i to mnie bardzo cieszy. Piło kupiłem w Polsce, konkretnie w Szczecinie w sklepie Elysium. Ile kosztowało, nie pamiętam. Na pewno coś koło 5 zł. No, niestety, takie wynalazki do tanich nie należą. No chyba, że ktoś na przykład wybierze się do Niemiec i tam sobie może kupić za mniej niż 1 euro. Z reguły tak pewnie 70-90 eurocentów i, i możecie mieć, mam nadzieję, że ciekawe piwo. Piwo jest w butelce półlitrowej. Jest to ta standardowa butelka NRW. Etykiety są interesujące. Główna etykieta przedstawia pewnego hrabiego oraz mnicha, który trzyma cpan piwa. I to w sumie chyba nawet jest taki bardziej blaszany kufel z taką przykrywką od góry. Widać, że tam piana z tego kufla ucieka. Jest napis Poloner Salfator, butelka pół litra, no i są informacje o tym, że jest to koźlak podwójny oraz że zawartość alkoholu jest 7,9%. No cóż. Piwo posiada kapsel z napisem Polaner München, jest również pewna twarz narysowana jak to na wszystkich Polanerach. No moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie szybki, także niepotrzebnie, nie przedłużam i zabieram się za otwieranie tego piwa. piwo bardzo ładnie się spieniło, ale znając kozielaki, to pewnie ta piana szybko zacznie opadać. No ale póki co wygląda naprawdę zacnie, także pozwólcie, że pstryknę kilka zdjęć. No niestety, zgodnie z moimi przypuszczeniami, piana praktycznie znika na w oczach, jednak pozostaje taki delikatny kożuszek na wierzchu piwa, ale nie to jest teraz ważne ważne jest to, jaki kolor ma to pił. spodziewałem się jakiegoś takiego głębokiego rubinowego, wiśniowego koloru coś jak w kuźlaku na przykład z amberu no niestety, no, a może istety, no piwo ma zupełnie inny kolor jest to kolor, który bym ocenił jako taki e, ciemno pomarańczowy taki lekko ceglasty nawet no kolor jest ciekawy no nie widziałem jeszcze piwa o takim kolorze, no myślę, że to nawet jest bardziej, bardziej taka ciemna pomarańcza niż ceglasty kolor. No, interesujące, coś nowego, coś innego, coś wcale nie gorszego. Na dnie mojej szklanki utworzyły się takie e, liczne bąbelki, myślę, że tam około 200 ich jest i one tak niechętnie ku górze ulatują. No ale Mniejsza również i oto pomuchajmy to piwo i oceńmy jego zapach. No tak, tego można było się spodziewać, że w zapachu będzie wyczuwalne alkoholno. W końcu piwo ma go prawie aż 8% i to nie powinno dziwić, ale poza tym zapach jest bardzo uroczy. Powiedziałbym, że czuć taką lekką owocowość tego piwa. Ciekawe. E, w koźlakach to jest raczej rzadkość. E, ta owocowość to jest takie taki zapach suszu na kompot. E, coś, co mi się akurat z Wigilią kojarzy. No, przyjemny zapach, naprawdę rewelacja. no Zapach jest całkiem wyraźny. Jest taki lekko słodowy, lekko winny. taki Taki naprawdę... No jeśli można tak powiedzieć o zapachu to jest taki uspokajający relaksujący no piwo pachnie genialnie ja jestem fanem koźlaków Salvador od Polanera nie rozczarował mnie przynajmniej pod względem wyglądu jak i zapachu no a ta ten dywanik piany również jest całkiem fajny no to co moi kochani wasze zdrowie. No piwo jest mocne w smaku i to mocne nie tylko ze względu na zawarty w nim alkohol. Mocna jest również słodowość tego piwa, jego taka treściwość, pewna taka goryczka, no i wytralność. Ciekawy smak, ale ale chyba nie, nie do końca zawojował moje serce. Przynajmniej po tym pierwszym łyku. Więc tak po kolei piwo jest całkiem gorzkie Gorzko, gorzkość pochodzi od alkoholu pochodzi pewnie w jakiejś tam mierze od chmielu pochodzi od słodu czuć taką, taką lekką czuć tak jakby piwo było leciutko, przypalone no to taki taki dosyć, taki dosyć charakterystyczny to jest zapach to jest taki dosyć charakterystyczny smaczek no ale nie powiem, on jest akurat interesujący Piwo jest takie troszeczkę winne, chociaż mówiłem, że ten smak chyba nie do końca mnie zawojował, ale z każdym następnym łyczkiem jest coraz lepiej, naprawdę coraz lepiej. Jest to ciekawe, interesujące piwo, na pewno warte swojego odcinka w podcaście i bardzo się cieszę, że będąc w sklepie dałem się sprzedawcy namówić właśnie na tego Paulanera. No bo warto mieć w swoim dorobku, jeżeli tak można powiedzieć. Warto, no, warto spróbować takie piwo. No jest to ciekawe doświadczenie. Zapewne kiedy wysłuchacie podcastu jest pełnia lata. No ale ja to nagrywam jeszcze wiosną. I dzisiejsza pogoda jest taka troszeczkę zapowiadająca burzę. Było cały dzień ciemno, bardzo ciemno, wiecznie, było zimno, no a teraz zaczyna, już jest późny wieczór, e, znaczy późny, no już jest wieczór, słońce zaczyna zachodzić, ale e, dopiero teraz to słońce tak naprawdę widać, bo wcześniej było cały czas za chmurami schowane i to za takimi ciemnymi, burzowymi chmurami, no i no i koźlak pasuje akurat do takiej aury rozpogadzającego się nieba jest to takie może troszkę banalne stwierdzenie, ale uważam, że na przykład e, przy, przy takiej deszczowej pogodzie też by dobrze smakował, ale, ale przy takim rozpogadzającym się niebie, na jakąś taką większą radość sprawia mi picie tego piwa to co lubię w koźlakach to jest ich mocny smak. Naprawdę te piwa mają swój taki konkretny charakter. Paulaner Salvatore ma go aż nadto, to, chciałoby się powiedzieć. No piwo jest mega wyraziste. Jest naprawdę konkretne. Takie z charakterem, z pazurem. Jednak mimo to nie sądzę, żeby którykolwiek z poszczególnych smaków tego piwa był no, aż nadto to wyczuwalny. Piwo jest dobrze zbalansowane. Według mnie jest Odpowiednia jest no super. Lubię koźlaki również za to, że nie są słodkimi piwami. One są takie wytrawne. Chciałoby się rzec takie szlachetne, To nie jest piwo do wypicia w ilości kilku sztuk w pubie, tylko to jest piwo do delektowania się. Do takiej odpłynięcia. już to kilka razy mówiłem e, zawsze przy koźlakach zresztą że to jest piwo do dobrej książki na wieczór, e, do posłuchania dobrej muzyki no, dla mnie koźlaki to są jedne z najlepszych e, piw e, w ogóle jakie zdarzało mi się pić no, no mam tu na myśli gatunek piwa, mm, lubię portery lubię ciemne pszenice generalnie bardziej gustuje w piwach ciemnych, no ale koźlaki to jest taki to są piwa na specjalną okazję bym powiedział, no nie każdy dzień będzie dobrym dniem na koźlaka, ale jak już będzie wam jakiś dzień pasował no to polecam wam naprawdę Paulonera, Nera Salwatora, jako tego koźlaka, który w ten dzień spożyjecie Podejrzewam, że ktoś, kto lubi koźlaki nie będzie absolutnie czuł się rozczarowanym, a ktoś, kto na przykład nie miał jeszcze kontaktu z koźlakami, no to polecam spróbować. Możecie być zaskoczeni tym, jakie to piwo jest wyraziste w smaku, jakie Jakie jest naprawdę mocne I to nie tylko pod względem alkoholu Ale mocne pod względem tego, że aromat Aż bucha nam z kufla Smaki naprawdę rozbijają się na podniebieniu Jak w mało jakich piwach A mimo wszystko to jest takie Troszeczkę stonowane Dopasowane do siebie no To jest coś pięknego To jest po prostu piwna poezja I to nie jest stwierdzenie Nad wyrost, bo koźlaki naprawdę są Według mnie Rewelacyjnym gatunkiem piwa z jednej strony w Polsce jest koźlak z Prowaru Amber. No jest z gniewosz, ale to taki ciutkę oszukany koźlak, chociaż ten z Amberu też. Yy, yy, chociaż ten z Prowaru Amber też nie jest taki yy, strykty trzymający się przepisów, jednak yy, no jest bardzo dobry. No Jest koźlak sprzedawany w Polsce, ale uważony no, w Niemczech jednak ten z prowaru Hernbrau, o którym też był odcinek. Jest jakiś tam e, bardzo, bardzo oszukany koźlak z Witnicy. No i, i, i koźlaki jakieś uważone w browarach restauracyjnych. Być może ominąłem jakiegoś sklepowego jeszcze, ale no generalnie nie ma zbyt wielu koźlaków, a w Niemczech jejku, jak byłem o tym tam w 30 którymś odcinku była mowa o tej mojej mojej wycieczce do Niemiec i tam wchodząc do dowolnego supermarketu, oczywiście jest zatrzęsienie piw typu Pils, ale naprawdę jest w każdym praktycznie sklepie do wyboru kilka, kilkanaście koźlaków, no co jest fenomenalne i muszę wam powiedzieć, że ja tam w Niemczech kupiłem ze 4 albo 5 tych koźlaków i tylko jeden mi nie podszedł a tak to piła są naprawdę przednie no być może to jest to, że jak gustuję w koźlakach a być może to jest to, że po prostu uważam dobre piwo, nawet te największe browary uważam po prostu dobre piwa i, i tego możemy zazdrościć naszym zachodnim sąsiadom pierwszy pokal tego piwa mam ze sobą zostało mi jeszcze piwa w butelce na jakieś dwa, ponieważ nigdy nie dolewam do pełna a poza tym mój pokal ma tylko 0,25 litra pojemności, czyli akurat sobie to tak na trzy niepełne pokale roz, rozparcelowałem, sobie, rozłożyłem sobie to na trzy niepełne pokale, także Was zapraszam na króciutkie intro mojego podcastu, a ja w tym czasie uzupełnię sobie poziom piwa.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 Beżowa składa się z takich małych bąbelków i dzięki temu być może do końca pozostaje ten taki całkiem zgrabny kożuszek. Generalnie jestem zadowolony z tego piwa. Może jeszcze taka mała ciekawostka dla tych, którzy nie wiedzą. W Polsce można używać nazwy koźlak podwójny albo koźlak dubeltowy. W Niemczech no się używa. Wchodząc na stronę wikipiwo.org i Dalej w B BJCP, czyli Beer Judge Competition Program istnieje spis różnych gatunków piwa, między innymi Doppelbock i jako komercyjne przykłady na pierwszym miejscu stoi Paulaner Salvator właśnie. No, nie wiedziałem o tym wcześniej, nie sprawdzałem. W ogóle nie interesowałem się takimi piwami. No ale cieszy mnie to, że trafiłem na piwo, które jest całkiem popularne, no i jest do tego bardzo dobre. Sprawdziłem także mm, takie dokładniejsze informacje i, i zawartość ekstraktu dla podwójnych koźlaków powinna być między 17 a 26,5% ekstraktu, tak z grubsza. No i zawartość alkoholu od 7 do 10% i to jest naprawdę dużo. No to praktycznie jak portery, piwa są mocne. Ale co ciekawe, ten smak alkoholowy przy prawie 8% w przypadku Paulanera nie jest ani trochę natrętny, nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, ten smak alkoholowy sprawia, że piwo jest właśnie takie wykwintne, dobrze rozgrzewa od wewnątrz, no i jest przyjemne podczas picia. No nie wyobrażam sobie pić jakiegoś 8% lagera, to by było samobójstwo zresztą. Kiedyś raz spróbowałem 10% ognistego, no i po jednym łyku oddałem komuś to piwo i ten kto się też wziął i je wylał. Koźlak 8% no to jest czysta poezja, to jest sama przyjemność picia. Szczerze mówiąc, że jakbym nie wiedział, że to piwo ma 8%, to bym pewnie mu dał 6. no bo alkohol jest naprawdę ukryty. To może być i wadą i zaletą, no zaleta jest oczywista pijemy piwo z przyjemnością no a wada może być taka, że piwo niepostrzeżenie zbyt szybko uderzy nam do głowy uważam, że jest to super koźlak, a to, że jest koźlakiem dubeltowym, no to sprawia mi jakąś taką jeszcze większą przyjemność, no ponieważ spróbowałem nowy styl, którego wcześniej nie znałem, no i jestem zadowolony z tego, że zapoznaj się na tak dobrych przykładach jak polaner. Salvator. Jeszcze raz wasze zdrowie. Znalazłem w internecie taką ciekawostkę. Salvator to pierwowzór dopelboka, podwójnego koźlaka. Uważyli go nie Salwatorianie, ale po prostu Paulini. Stąd browar Paulaner. Nazwany Salvator, czyli zbawca. Bo jako piwo klasztorne, dzięki swojej pożywności, pozwalał mnichom przetrwać 40 dni postu. Od tego piwa, wszystkie dopelboki mają w nazwie końcówkę OR. Czyli nie Salvator. Salwator jest świetnym piłem, to jeszcze jest protoplastą dla tego gatunku. Hmm, jestem zachwycony. I teraz się wyjaśnia skąd na etykiecie postać mnicha. Po prostu jest to mnich z zakonu, który e, ważył tego Salwatora. Znalazłem jeszcze jeden opis. Bawarska specjalność uważana po raz pierwszy przez mnichów od św. Franciszka. Wersje historyczne były mniej odfermentowane niż współczesne interpretacje w konsekwencji bardziej słodkiej i o mniejszej zawartości alkoholu i dlatego uważane przez mnichów za płynny chleb. Określenie Doppelbock o kuli monachijscy konsumenci. Wiele Doppelbocków ma nazwy kończące się na ator albo jako hołd dla prototypowego Salwatora albo w celu zwiększenia popularności piwa. No widać jedna ciekawostka z drugą. W jaki sposób się wiąże piwo jest jest ciekawe i ze względu na swoją historię i ze względu na swój smak no, jak, na, jak najbardziej warte spróbowania. I właśnie do tego Was serdecznie zachęcam. Jeżeli znajdziecie je w Polsce, to nie bójcie się wydać na nie 5, 7 czy nawet 10 zł, bo według mnie jest naprawdę tego warte. Jeżeli będziecie w Niemczech, no to za 10 zł możecie sobie takie piwa kupić. 3 i jeszcze Wam pieniędzy zostanie być może i na czwarte. Mam nadzieję, że miło się Wam dzisiaj słuchało. Na koniec odcinka chciałbym jeszcze piwo wystawić taką podsumowującą ocenę, którą bym dał jako 9 punktów. No, 9 z tego względu, że początek, e, pierwsze łyki, tak nie do końca do mnie przemówiły, e, oraz to, że cena i dostępność tego piwa są mm, nie takie, jakbym sobie życzył. Czyli chciałbym większą dostępność, a mniejszą cenę. No, ale niestety, wszystkiego mieć nie, nie można. Niemniej jednak, 9 punktów. Bardzo wysoka ocena. Mam nadzieję, że Wy również tego piwa spróbujecie i również. Podzielicie mój punkt widzenia zapraszam do widzenia strony opiwiwordpress.com zapraszam do e, wizytowania fanpage'u na facebooku facebook.com tam co jakiś czas e, coś tam napiszę, jakieś zdjęcie wrzucę tam są również wszystkie odcinki dostępne zachęcam do pisania komentarzy maili mówił Bania, słuchaliście podcastu o piwie, do usłyszenia